Z tej strony Gomja Bar z przepięknego Kobe. W dzisiejszym podcaście chciałem mówić o takiej dosyć ciekawej rzeczy, czyli o kupowaniu w Japonii. I nie chodzi mi tu o to, nie wiem, jaki aparat czy jaki komputer kupić, czy jest taniej, i generalnie nie wiem, czy płacimy cło, czy nie. Chciałem mówić właśnie o samym procesie kupowania, który w Japonii jest taki dosyć specyficzny i czasami bez znajomości, tak jakby tej całej otoczki tego wszystkiego, tej ceremonii kupowania, no czasami może być ciężko. Moja znajoma, która w sumie jakiś czas temu pojechała, japonka, która pojechała do Kanady e, na rok studiów, tak jak ja pojechałem powiedzmy do Japonii na studia, e, powiedziała mi, że w sumie pierwszą rzeczą, która, nie wiem, przyszła jej tak do głowy, kiedy wróciła do Japonii, to było właśnie to, kurczę, ale nie wiem, ta obsługa w Japonii jednak jest zupełnie inna niż e, traktowanie klienta i tak dalej, jest zupełnie inne niż, niż w Kanadzie. I tak samo faktycznie zupełnie inne niż w Polsce oczywiście. Więc tak sobie pomyślałem, że fajnie by było gdybym Wam przybliżył to jak wygląda takie kupowanie rzeczy w Japonii, ale no nie tylko właśnie kupowanie, ale również na przykład jeżeli idziemy do restauracji jak to wszystko wygląda. I może właśnie od restauracji bym chciał zacząć, kiedy ja przyjechałem do Japonii po raz pierwszy, nie wiem, to już 3 lata temu było, z Łukaszem właśnie na wakacje, to mieliśmy kilka takich wypadków, w których weszliśmy do restauracji i w sumie ten japończyk, ta japonka za tej rady zaczęli do nas rozmawiać, a my za bardzo nie wiedzieliśmy co zrobić ze sobą, bo oczywiście japońskiego to nie za bardzo. No i mieliśmy nawet tak raz, że wycofaliśmy się po prostu, bo nie wiedzieliśmy czy zrobiliśmy coś źle czy nie, czy czy możemy w sumie tutaj wejść, bo tutaj tak do nas rozmawiają, a my nie wiemy. No bo ta, taka procedura, która się odbywa w restauracji, jak my wchodzimy, jest yy, prosta w sumie. W większości przypadków, yy, kiedy wchodzimy do restauracji, a nie wiem, jest masa ludzi i wszyscy czekają, to jest taka kartka, takie, takie coś do pisania, wystawione przed restauracją żebyśmy mogli zapisać swoje tam imię czy tam nazwisko na tej kartce i czekamy po prostu aż nas osoba z wewnątrz tego sklepu zawoła czyli to nie jest tak, że wchodzimy i czekamy i stoimy w kolejce, tylko wpisujemy się na listę ale jeżeli nikogo nie ma, no to po prostu wchodzimy do środka no i tam najczęściej osoba z obsługi nas powiedzmy usadza czyli pyta się ile osób po pierwsze no to my mówimy tam, że jedna osoba, albo dwie osoby, albo trzy osoby. No i jeżeli ten sklep, ta restauracja jest podzielona na palących, niepalących, no to ona się pyta czy palący, niepalący i to em, generalnie nas po wszystkim odpowiedzą na te wszystkie pytania nas kieruje w odpowiednie miejsce. No ale jeżeli nie znamy japońskiego i, powiedzmy, chcemy coś sobie po prostu zjeść, no to ta Japonka czy ten Japończyk, którzy nas tam obsługują, to zaczyna wpadać w panikę i generalnie próbuje do nas mówić bardziej po japońsku. A my bardziej nie rozumiemy, więc to się zdarza czasami. No, jak już jesteśmy bezpiecznie usadzeni na miejscu, to dostajemy menu. I Najczęściej, nawet jeżeli nie potrafimy mówić po japońsku, to wystarczy pokazać palcem i powiedzieć: To chcemy, no i oni rozumieją o co chodzi. Ale no czasami się zdarza właśnie, że nie jest napisane tylko w kanji po japońsku i za bardzo nie wiadomo co pokazujemy palcem, to się też zdarzało. No i najczęściej właśnie jeżeli jesteśmy w takiej normalnej restauracji to oni dają rachunek razem z tym jak przynoszą jedzenie. Czyli potem jak już zjemy i wstajemy, to bierzemy ten rachunek i idziemy do kasy. Tylko rzecz jest taka, że możemy w tym momencie sobie wybrać, czy chcemy płacić ten rachunek razem, czy wszystkie powiedzmy dania w danym stoliku razem, czy chcemy osobno. I to jest bardzo fajne w Japonii właśnie, że jeżeli chcemy podzielić rachunek, to bardzo prosto oni to robią bez żadnych problemów. No i każdy wtedy płaci za swoją rzecz i tyle. Oczywiście nie dajemy napiwków, w Japonii nie ma napiwków. Nie wiem dlaczego, nie ma i tyle. Oczywiście kiedy już wychodzimy z takiej restauracji, najczęściej jesteśmy żegnani odpowiednimi zwrotami wykrzykiwanymi w naszą stronę, to. Nie obawiać się, tak samo jak wchodzimy, tak samo jak wychodzimy, to jesteśmy okrzykiwani najczęściej przez obsługę właśnie restauracji czy tam sklepu, więc to się nie bać, nie stukliśmy nic, nic nie potrąciliśmy, wchodzimy to generalnie możemy wejść, to nie jest tak, że krzyczą na nas, bo nie możemy tak wejść, czasami się zdarza, ale... Generalnie jesteśmy okrzykiwani właśnie przy wejściu i wyjściu i to normalna jest rzecz i tutaj nie trzeba się stresować. Jedyną taką małą wagą, o której trzeba pamiętać jeżeli chodzi o restauracje jest to, że najczęściej restauracje japońskie mają bardzo dziwne godziny otwarcia. Czyli, nie wiem, są takie miejsca, które są otwarte tylko rano, na przykład ja codziennie rano jak jadę na uczelnię to przechodzę obok takiej restauracji, która jest otwarta tam od 6 rano do chyba 1 tyle. Albo takie typowe japońskie restauracje, które są otwarte rano i po południu, ale w tych takich godzinach, nie wiem, od 12 do 3 najczęściej są zamknięte, mają przerwę. No i właśnie może się zdarzyć, że jak nie będziemy patrzyli na to, co jest zwieszone na drzwiach, to wejdziemy sobie do takiego miejsca. No i tam nas właśnie trochę tak, grzecznie oczywiście, yy, powiedzą nam, że no niestety aktualnie jest zamknięte. No ale jak, to dopiero jest druga po południu, no to jak może być zamknięte? No tak, mają zamknięte w godzinach od 12 do tam, na przykład do 3 po południu. I właśnie blisko mojego mieszkania jest chyba dwie czy trzy takie restauracje jedna z Udonem, druga jakieś takie japońskie jedzenie Teishoku. I one są właśnie zamknięte po południu. Więc na to trzeba zwracać uwagę. Trochę bardziej skomplikowana procedura jest, jeżeli coś kupujemy w sklepie. I to czasami jest upierdliwe, że tak wyrażę. Bo nawet najprostszy taki zakup typu, nie wiem, idziemy kupić sobie, nie wiem, coś do picia, czy nie wiem, jakieś jedzenie w supermarkecie. Jak już płacimy za to, co chcemy, bo najczęściej trzeba powiedzieć jednak, że w Japonii sklepy są samoobsługowe. Nawet jakieś małe kombini właśnie są samoobsługowe. Ja w sumie chyba nie spotkałem się ze sklepem takim jak w Polsce, że trzeba, a to tam poproszę to, czy tam poproszę tamto. Wszystkie raczej sklepy są samoobsługowe, więc wchodzimy, wybieramy to, co chcemy, wkładamy do koszyka, no i idziemy zapłacić. I tutaj następuje zyliard możliwych pytań, które mogą na nas spaść. E, oczywiście trzeba brać pod uwagę, że klient przede wszystkim więc japońscy, nie kasjerzy e, mogą się nas zapytać 14 tysięcy różnych rzeczy, które, e, które no, mają związek z tym, co kupujemy. Na przykład. Jeżeli kupujemy sok, to nie mogą się nas zapytać, czy chcemy rurkę. Do tego soku. Jeżeli kupujemy loda, to czy chcemy patyka, czy chcemy. Jeżeli kupujemy na przykład gotowe jakieś jedzenie, czyli te, tam bento, czy jakieś tam gotowe sushi na przykład, to czy chcemy pałeczki? Um, bardzo często padającym pytaniem jest również to, czy mamy kartę, bo trzeba pamiętać o tym, że każdy sklep w Japonii prawie ma kartę starego klienta którą tam się ładuje punktami albo dostajemy jakieś punkty i tak dalej za rzeczy które kupujemy więc oczywiście pada pytanie czy mamy kartę nawet nie wiem w sklepie z bułkami pada pytanie o to czy chcemy siatkę nylonową czy nie chcemy siatki nylonowej pada pytanie o parking czy chcemy nie wiem kartę darmowego parkingu w tym supermarkecie czy nie chcemy i no to są jakieś takie standardowe pytania, więc jeżeli ktoś potrafi po japońsku nawet jakieś takie podstawowe rzeczy, to nie ma jakiegoś większego problemu, wystarczy dobrze słuchać o co chodzi i się możemy dogadać. Problem się zaczyna wtedy, kiedy, nie wiem, ja na przykład mam słuchawki na uszach często i po prostu nie słyszę co ta osoba do mnie mówi, albo, albo po prostu nie znamy japońskiego, no i wtedy, nie wiem, ta sierka czy ten kasjer zaczyna po prostu uprzejmie jeszcze do nas próbować, nie wiem, się porozumieć, co w sumie nie za bardzo wychodzi, bo po prostu używa jeszcze bardziej grzecznościowych form japońskiego, które są jeszcze cięższe do zrozumienia dla nas, więc czasami się zaczyna robić po prostu problematycznie. Najciekawszym chyba przypadkiem kupowania i, i tej całej właśnie ceremonii związanej z tym, jest kiedy kupujemy coś większego. Mi się tak zdarzyło dwa razy, na przykład raz kiedy kupowałem gitarę, to Wtedy ta procedura wygląda trochę inaczej bo oni mówią, a dobrze to proszę tu poczekać to my tą gitarę sprawdzimy no i ona tam tą gitarę sprawdzała przez dobre nie wiem 20 minut czy ona dobrze wszystko gra, stroi i tak dalej, potem ją wyczyściła ściereczką, potem zapakowała ją w taką folię, potem ją wsadziła do tej torby takiej, którą z gitarą w komplecie dostałem potem tam wsadziła jakieś ulotki i tak dalej, potem wytłumaczyła mi przez dobre, nie wiem, 10 czy 15 minut jak jest gwarancja i z czym to się jej, gdzie to trzeba wysłać i że oni mają swoją gwarancję i tam jeszcze jest inna gwarancja i tak dalej I jak już w sumie miałem tą gitarę za nią zapłaciłem i miałem ją dostać to już chciałem ją chwycić tak w rękę i wyjść po prostu z tego sklepu ale no ona e, chwyciła ją przede mną i wyszła przed sklep raz, tak, razem, przed sam sklep V, e, i tam dopiero mi tą gitarę wręczyła i ukłoniła się głęboko z dwa razy i powiedziała, że do widzenia, dziękujemy za zakup i tak dalej. I dopiero mi tą e, gitarę wręczyła właśnie przed sklepem, e, i tak mi się zdarzyło już dwa razy. Więc, e, to jest trochę takie dziwne dla nas, bo w sumie w momencie kiedy my za coś płacimy przy kasie, no to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie wiem, nawet jeżeli to jest telewizor plazmowy czy cokolwiek, po prostu bierzemy to w garści i idziemy do domu, a tutaj po prostu odruchowo się schyliłem powzmacniać, a tutaj pan ze sklepu mi go zabiera i niesie go za mnie przed drzwi. Generalnie jednak trzeba powiedzieć, że no jakkolwiek nie byłoby problematyczne czasami te ceremonie i czasami powiedzmy trudne do zrozumienia, to jednak Japończycy pracujący nie wiem w restauracjach czy sklepach starają się, żeby wszystko było pod klienta. I jakkolwiek czasami sztuczne to może być i wymuszone przez pracę, która wymaga takiego czy in, nie innego zachowania to jednak jest to miłe i e, dla klienta naprawdę, naprawdę przyjemne czasami, kiedy nie wiem, po ciężkim treningu czy gdzieś tam idziemy a pani w sklepie się do nas uśmiecha i tymi wszystkimi właśnie wyuczonymi zwrotami się tam z nami przywita, to jest fajnie i właśnie ta japonka wracająca z Kanady po roku studiów. Pierwszą właśnie rzeczą, na którą taką zwróciła uwagę, było to, że obsługa jednak wygląda kompletnie inaczej w sklepach i restauracjach w Japonii. To tyle na ten podcast. Ja zapraszam za dwa tygodnie prawdopodobnie na następny. A tymczasem również do oglądania rzeczy na mojej stronie, komentowania, wysyłania e-maili z propozycjami tematów itd., tak do zobaczenia. Komczabar.